Witam, jak co piątek od 60 tygodni o godzinie 9 rano w podcaście Kapuk. Z dzisiejszą audycją było trochę przewojów, bo nie bardzo miałem, mimo tego, że w tygodniu było sporo wolnego czasu, nie bardzo miałem kiedy zabrać się do niej i ostatecznie robię to, czego staram się unikać, nagrywam ją w przeddzień emisji, staram się tego unikać bo nigdy nie wiadomo jakiego typu okoliczności zaistnieją i co się wydarzy i co może w ten czy inny sposób przeszkodzić w przygotowaniu materiału na przykład audycję 61 mam nagraną już od kilku dni jeśli chodzi natomiast o tą, to miałem pewien problem ze zdecydowaniem się o tym, o czym mówić więc y, dziś tak jak y, to we wszystkich dziesiątych audycjach ma miejsce nie będzie o jednym konkretnym temacie, lecz raczej o pewnym zestawie pierwszy raz y, do Szwecji i w ogóle za granicę pojechałem mając 6 lat to był rok 84 i ci z was, którzy są moimi rówieśnikami, wiedzą, że w tamtych czasach wyglądało to nieco inaczej. To nie było tak jak teraz, że jeżeli jedziesz na lewo mapę to wystarczy dowód, a w całą resztę wystarczy w zasadzie w większości przypadków paszport, tylko trzeba było się za tym trochę nachodzić w tamtych czasach w ogóle dostać paszport, to trzeba było swoje odczekać i nie mieć nagrabione niepotrzebnie w systemie. Po drugie, żebyśmy my, Polacy, z bloku wschodniego mogli pojechać gdziekolwiek poza blok wschodni, to trzeba było naprawdę się narzeźwić. Żeby jechać do Szwecji potrzebne były tak zwane zaproszenia czyli deklaracja tamtejszego obywatela, że przyjmuje nas u siebie. Zresztą to system, który jeszcze jak byliśmy tam 10 lat temu funkcjonował w pewnym stopniu. Trzeba było mieć bądź zaproszenie, deklarację obywatela szwedzkiego zapewniającą, że on przyjmuje za nas odpowiedzialność finansową bądź odpowiednią ilość pieniędzy w przeliczeniu na każdy dzień planowanego pobytu to tłumaczono tym, że oni nie życzą sobie, żeby ktoś na przykład pojechał tam i spał na ulicy dlatego, że nie ma na hotel ogólnie biorąc mądra rzecz w 1984 roku było to hmm, wyglądało to tak, że trzeba było mieć zaproszenie oprócz tego wizę no i oczywiście samo dostanie paszportu też hmm, nie trwało tak jak teraz dwa tygodnie odciski kciuków i poszedł, tylko ciągnęło się w zasadzie miesiącami Pojechałem tam prosto z kraju po stanie wojennym z rzeczywistości pustych półek i rzucili śledzie do spożywczego i to było zupełnie pod każdym względem inne miejsce. Tym co do dziś zachwyca mnie w Szwecji są ich drogi tam można e, z przysłowiowego Istat dokąd jest połączenie promowe ze Szczecina wyjechać i dojechać do koła podbiegunowego i generalnie rzecz biorąc większe miasta mijać na zasadzie drogowskazu zjazd do takiego to, a takiego miasta za 3 km tam jest gigantyczna autostrada, którą e, jeździłem parokrotnie co jakiś czas, który się jej odcinek jest zamknięty, bo go akurat remontują, przebudowują, poprawiają, bądź po prostu wymieniają nawierzchnię, bo drogi trzeba oczywiście remontować i takim szlakiem wśród zupełnie innego krajobrazu, yy, zawsze jeździliśmy, czy to najpierw z Istat, czy już w takich bardziej współczesnych czasach po uruchomieniu włączenia promowego z Gdyni do Kalskrony właśnie z Kanskrony, jeździliśmy do Göteborga nad Ciśninami. kiedyś to był Bałtyk teraz to jest Morze Północne jakoś tak przydzielono geograficzną orientację tego miejsca jechało się przez taki może nie górzysty ale w każdym razie wyżynny, pagórkowaty teren przez krajobrazy polodowcowe, dużo skał bardzo taka bogata rzeźba terenu i lasy, lasy, wszędzie lasy i na skrajach tych lasów takie małe osady tradycyjne domy z drewnianym sidingiem malowane na niebiesko, na bordowo, z wykończeniami coś co dla nas wtedy w dowie no, ciężkiej było nie do pomyślenia bloki z wielkiej płyty w latach 80. -tych domy stawione z czerwonej cegły i czekające dwie dekady na tynk i tego typu rzeczy to tak wyglądała rzeczywistość yy, mojego małego podwarszawskiego miasteczka tam było inaczej yy, tam też inaczej wyglądały sklepy tam się okazało na przykład, że istnieją takie bardzo duże sklepy bardzo, bardzo duże sklepy do których się wchodzi i w których jest wszystko już pomijając fakt, że widziałem pierwszy raz na oczy w życiu rzeczy, których po istnienia nawet nie podejrzewałem, zupełnie to, że wszystko może być naraz, że potrafi być na przykład sklep z zabawkami w wielkości czterech bloków, na mirkowie, i drugi taki sam, tylko i wyłącznie spożywczy, i cała masa różnych produktów, których tak jak mówię. Trudno było przewidzieć, że można je było wymyśleć. I to wszystko było wtedy takie zupełnie inne. Tam było tak czysto, tak przyjemnie. Rzeka, która przepływała przez. przepływa do tej pory przez miasteczko, w którym mieszka moja babka. Jest to analogiczna sytuacja jak moja. Ona mieszka w małym miasteczku pod Getheborgiem, ja w małym miasteczku pod Warszawą rzeka, która przepływa przez jej miasto jest cały czas czysta w niej można byłoby się kąpać ma przejrzystą wodę nad e, brzegiem niedaleko miejsca gdzie chodziliśmy na ryby z ojcem mieszkały wydry e, no u mnie nie wygląda to niestety tak jak powinno e, pamiętam też, że to były takie drobiazgi, które odróżniały ich życie od naszego. Taka rzecz jak na przykład pomosty nad jeziorem obite jakimś rodzajem takiej wykładziny dywanowej. Przez środek pomostu normalnie przykręcona śrubami czy też przybita gwoździami, nie pamiętam, wykładzina od brzegu do krańca. W związku z tym przed wejściem na pomost zdejmowało się buty albo jak zupełnie owcy, magiczny świat plac zabaw, który znajdował się na osiedlu myśmy tu u nas w mojej na moim osiedlu, w mojej dzielnicy to były domy jednorodzinne, nie mieli placu zabaw place zabaw bywały na blokowiskach w zasadzie bądź pamiętam plac zabaw na tak zwanym golfie, czyli w parku kultury w Powsinie metalowe zabawki z rurek, jakieś drabinki coś, a tam to wszystko zbudowane było z drewna z takich kantówek a to jakaś studnia coś, łańcuchy obciągnięte plastikiem jakieś takie siatki, tego typu rzeczy to zu zupełnie, zupełnie obcy świat, obcy pomysł na to i tak naprawdę to wszystko było dla mnie takie inne bo bardzo dobrze wspominam sobie Szwecję chociaż od paru lat już nie miałem okazji tam być przyjeżdżałem tam wielokrotnie i, i obserwowałem jak ona się zmienia chociaż tak naprawdę mam wrażenie, że zmiany tam y, wydają się bardziej ewolucyjne w porównaniu z tym co na przestrzeni tych 25 ponad lat odkąd byłem tam po raz pierwszy wydarzyło się tutaj po tej stronie Bałtyku mówię o tym dlatego, że w każdej chwili wspominałem o tym w komentarzach do odcinka Dwa z lasu kiedy Manitoba podniósł kwestię mojego nazwijmy to umownie patriotyzmu mogłem się tam wyprowadzić, mogłem tam mieszkać mając tam rodzinę w zasadzie zamczepiłbym się bez żadnego problemu, ale z jakiegoś powodu zostałem. Może to kwestia jakiegoś etosu, że można tu osiągnąć to, czy tamto i tym, czy tamtym się zająć. Nawiązuję do tego, dlatego, że dzisiaj, w sensie dla Was wczoraj, w sensie w czwartek poprzedzający emisję tej audycji, na Facebooku rozmawiałem z moim redakcyjnym kolegą z kultury liberalnej, Pawłem, który napisał artykuł na temat e, tak zwanego ruchu oburzonych. Ja osobiście nie darzę samego tego pomysłu szacunkiem ani powagą. E, to nie tak, że jakoś tam nim całkiem pogardzam, bądź śmieszy mnie. No, ci ludzie mają jakiś pomysł, tyle że ja uważam ten pomysł zachybiony. Przede wszystkim nie wierzę, żeby... Fakt, że jakaś grupa ludzi wyjdzie gdzieś demonstrować, coś zmienił. E, dlatego, że żeby była to siła, to musiałaby być ona wielokrotnie większa. E, kiedy w latach 80. w kraju, w którym mieszkamy, zaczęli protestować robotnicy i środowiska inteligenckie i wszystkie inne środowiska w pewnym momencie, to stanowiło to dosyć duży jednak odsetek ludności. Ludzie ci zresztą walczyli trochę o co innego i do tego dojdę. Ruch oborzonych choćby miał i milion osób, to przy skali 7 siedmiomiliardowej 7 populacji na tym globie jest absolutnie niczym. Dla mnie jest on mniej więcej tej wagi ruchem, co grupa ludzi stwierdzająca przestańmy kupować rzeczy chińskiej produkcji, to Chińczycy zobaczą, będą za swoje. Oczywiście, że zobaczą. Jakby nawet cała Europa przestała kupować chińskie produkty, to Chińczycy zaczęliby je sprzedawać murzynom. I mieliby nas w dupie, bo murzyni i tak biorą to od nich z pocałowaniem ręki, bo Chińczycy pomocą charytatywną kupili sobie na własność pół Afryki. E Pomijając już fakt, że gdybyśmy chcieli w ogóle nie korzystać z produktów produkowanych w Chinach, to po dwóch dniach padlibyśmy prawdopodobnie martwi. No być może po trzech, to zależy jaką kto ma tolerancję. I tak naprawdę tego typu akcje nie znaczą nic, są gdzieś tam wyrazem niezadowolenia. W tym wypadku oburzenia. Dlaczego mówiłem o celach nawiązując do protestów? W latach 80. ludzie walczyli o rzeczy absolutnie podstawowe. Walczyli o wolność, o prawo do życia, o prawo do posiadania własnego zdania, o prawo do tego, żeby się nie bać. O prawo, jak to było w starym dowcipie, do tego, żeby nie reagować źle na listonosza. Nie wiem, czy znacie taki dowcip. Jan Kowalski, rok 85. Złożył podanie o paszport, wizę wyjazdową, chce wyemigrować, no więc jest przesłuchiwany przez urzędnika. Urzędnik mówi, ale powiedzcie mi Kowalski, ale tak szczerze, co wam się tu nie podoba? Wszystko mi się podoba, ale coś wam się musi nie podobać? Nie, wszystko mi się podoba, absolutnie wszystko podoba mi się w Polsce Ludowej. Powiedzcie mi Kowalski, bo wiecie, że ja wam mogę nie dać tego zezwolenia. Więc musicie być ze mną zupełnie szczerzy. Musi być coś takiego, co wam się nie podoba i co sprawia, że chcecie wy, wyjechać stąd, uciec. No to jak musicie wiedzieć, no to nie podoba mi się listonosz. Ale listonosz? Ale dlaczego listonosz? Jak? Co wam listonosz zamienił? A, no bo on ma takie buty ciężkie, i jak on rano z tą pocztą wbiega po schodach, to ja się boję zawsze, że to zomo po mnie idzie. Ci ludzie protestowali przeciwko czemuś takiemu. Ruch oburzonych, który chciałby być w tym umownym jednym procencie, to są ludzie, którzy mieli aspiracje do bycia klasą średnią. Wydawało im się, że pójdą na studia, nauczą się czegoś, znajdą pracę i będą wygodnie żyli byli ludzie, którzy nie walczyli o przetrwanie, tylko o ten nieco wyższy poziom bytu. Ludzie, którzy walczą o wygody, a nie o samo życie. Ja osobiście uważam, że jeżeli chciałbym mieć więcej pieniędzy, to mógłbym pracować trochę więcej. Powtarza mi to zresztą mój szef. I ma sporo racji. Jeżeli zaczyna mi brakować jakiejś kwoty na coś, chcę kupić sobie coś ekstra, albo mam jakieś nadzwyczajne potrzeby, albo muszę o czym zapomniałem zapłacić ubezpieczenie za samochód to biorę jakąś hałturę, nad którą pracuję trochę nigdy nie jest to dużo potem biorę za nią pieniądze oczywiście Paweł podniósł też taki argument, że nie można się wiecznie przebranżawiać, być może nie można ja ostatni raz przebranżowiłem się prawie dekadę temu. Tyle, że ja jestem w ogóle y, cross-branżowy. Zajmuję się wieloma różnymi rzeczami. Czasem słyszę od znajomych, tobie to jest łatwiej znaleźć robotę, bo ty dużo umiesz. Albo na przykład, bo informatykowi zawsze jest łatwiej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tyle, że ja y, pracuję z komputerami od 1986 roku. I poświęciłem ostatnie 15 lat swojego życia na to, żeby móc być specjalistą w branży IT. I to, że ja przy okazji lubię to, co robię, to nie znaczy, że to nie było 15 lat cholernie ciężkiej pracy. I to, że ja mam teraz bardzo dobrą pracę, to jest wynik tego, że przez 15 lat bardzo ciężko pracowałem. To, że oprócz tego ja mogę dorabiać sobie projektowaniem grafiki, to jest wynik tego, że od mniej więcej 15 bądź 14 lat pracuję na Photoshopie, poświęcając dużo czasu i wkładając bardzo wiele wysiłków w to, żeby nauczyć się pewnych rzeczy. To, że biorę autury polegające na projektowaniu stron internetowych jest wynikiem tego, że od 12 lat włożyłem ogromny wysiłek w to, żeby się tego nauczyć, począwszy od kupowania sobie książek, czytania i opanowywania na sucho kodowania w HTML-u poprzez poznawanie kolejnych systemów CMS i całą resztę. Ja zacząłem pracować tak zarobkowo mając jakieś 16 lat i bardzo długo pracowałem fizycznie na budowach jako instalator systemów ja umiem bardzo dużo rzeczy na przykład mając lat 8 zacząłem uczyć się języka angielskiego i poświęciłem wiele lat w tym trwające w sumie 9 lat studia na to żeby mówić tym językiem bardzo biegle poświęciłem też ładnych parę lat na to żeby opanować język niemiecki i włożyłem mnóstwo wysiłków w wiele różnych innych rzeczy mnie jest oczywiście łatwo mówić, że niezadowoleni powinni wziąć się do roboty. Bo mnie jest prosto wziąć się do roboty. Bo ja przez ostatnie 15 lat swojego życia nie żyłem marzeniem, że kiedyś pójdę do roboty, w której będę pracował do godziwej emerytury, a po pracy będę przychodził, oglądał film dla pierwszej zmiany z piwkiem w ręku przed telewizorem albo czytał sobie książkę przy kawie i że wszystko będzie pięknie inną sprawą też jest, że y, ja nie mam zbyt wygórowanych ambicji czytałem jakiś czas temu pewien artykuł, w którym było napisane, że każdy może być szczęśliwy tylko musi znać swój limit ktoś może być na przykład najlepszym kierowcą świata, najlepszym piekarzem świata najlepszym lekarzem świata ale czasem jest tak, że no niestety trzeba zaakceptować to że jest się na przykład najlepszym kasjerem na świecie i nie próbować za wszelką cenę być marnym kierownikiem. Rozumiem oburzonych, bo ja też yy, bardzo chętnie powitałbym sytuację, w której pracuję tyle samo, ale dostaję na przykład dwa razy więcej pieniędzy. Albo na przykład dostaję tyle samo pieniędzy, ale pracuję o połowę krócej. Ale nie wydaje mi się, żeby dreptanie po krakowskim przedmieściu z maską Gaja Folca na twarzy, no menomen wyprodukowaną w Chinach mogło coś w tej kwestii zmienić. Jeżeli potrzebuje pieniędzy, biorę się do roboty. Jeżeli potrzebuje znaleźć ciekawą ofertę pracy, to się po prostu kurwa uczę.